Albo Izus i Ofe. Od jutra do końca lipca będziemy mogli wybrać sposób oszczędzania na emeryturę. Był ministrem spraw wewnętrznych, będzie premierem. Prezydent Francji potwierdził, że Manuel Valls zastąpi Jean-Marc Ero. Strzelanina w centrum Kijowa. Ranne zostały co najmniej dwie osoby. Doszło do tego w czasie próby rozebrania barykady w okolicach Majdanu. W Kijowie jest nasz korespondent. Po tym jak w niedzielę minął okres ścisłej żałoby, czyli 40 dni od śmierci ponad 100 demonstrantów zastrzelonych przez snajperów, część barykad miała zostać rozebrana. Do pierwszych sporów doszło w ciągu dnia. Członkowie jednej z grup samoobrony Majdanu zabrali traktor i ciężarówkę, które miały być wykorzystane do wywiezienia przedmiotów z barykad. Wieczorem doszło z kolei do strzelaniny. Żelaniny. Napastnik schował się w pobliskiej restauracji, skąd został wyprowadzony przez członków prawego sektora. Aktywiści nie chcieli oddać go milicji. Samowola i agresywne zachowanie członków tej organizacji oraz części samoobrony Majdanu stają się dla władz coraz większym problemem, ponieważ nie są one w pełni kontrolowane nawet przez samo ich kierownictwo. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. I jeszcze informacja z ostatniej chwili w tej właśnie sprawie. Jak podają agencje trzy osoby, w tym zastępca mera Kijowa zostały ranne w strzelaninie. ZUS czy OFE? Jutro otwiera się tak zwane okienko transferowe, dzięki któremu niemal 14 milionów Polaków będzie mogło wybrać, gdzie chce odkładać pieniądze na emeryturę. Tylko w ZUS-ie, czy i w ZUS-ie, i w OFE? Co radzą specjaliści? Ekspert pracodawców RP Łukasz Kozłowski, by wziąć pod uwagę to, jak długo jeszcze będziemy płacić składki. W przypadku osoby, która ma przez sobą perspektywę odejścia na emeryturę w ciągu najbliższych kilku lat, ta decyzja nie będzie miała tak dużej wagi, ponieważ to, jaką stopę zwrotu osiągnie się, będzie miało taki marginal Podczas gdy w przypadku osoby, która na swoją emeryturę będzie odkładać przez kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to jaka będzie emerytura zależy nie tylko od tego ile włoży w postaci składek, ale także jaka będzie stopa zwrotu z inwestycji lub jak ona będzie waloryzowana. To jest czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Zdaniem analityka portalu Bankier.pl Piotra Lączaka wybór między ZUSem a OFE nie wpłynie w znaczący sposób na wysokość naszej przyszłej emerytury. Przeciwko wysokim emeryturom w przyszłości przemawia zarówno demografia, jak i prosty rachunek. W Polsce coraz mniej ludzi pracuje, natomiast coraz więcej będzie musiało pracować na przyszłe emerytury. Teraz to, co jest istotne, to to, żeby poszukiwać źródeł zabezpieczenia na przyszłą emeryturę na własną rękę. Decyzję w sprawie tego, gdzie odkładać pieniądze na emeryturę trzeba będzie podjąć do 31 lipca, potem będzie można ją zmienić, ale najwcześniej za dwa lata. Resort Finansów szacuje, że fundusze emerytalne wybierze około połowa ubezpieczonych. Dotychczasowy minister spraw wewnętrznych, nowym premierem Francji, prezydent François Hollande, zapowiedział w orędziu, że Manuel Wallace zastąpi Jeanne Marcaero, który podał się do dymisji. Te zmiany to efekt fatalnego dla socjalistów wyników wyniku wyborów samorządowych. O zmianie szefa rządu prezydent poinformował w telewizyjnym orędziu. W orędzie telewizyjnym François Hollande oświadczył, że w zaistniałej sytuacji nie można było czekać z poważnymi zmianami w rządzie, zaczynając od góry. Socjaliści w wyborach municypalnych stracili fotele mera w 150 miasteczkach i miastach. W niektórych, jak na robotniczych przedmieściach Paryża, byli u władzy od zakończenia II wojny światowej. Prezydent Hollande zapowiedział, że Francję, która ma odgrywać wiodącą rolę w Europie i na świecie, trzeba przestawić na nowe tory, by jej gospodarka nabrała rumieńców, co pozwoli zwalczyć bezrobocie. Takie jest zadanie nowego premiera. Manuel Valls jako minister spraw wewnętrznych dał się poznać przy okazji kilku kontrowersyjnych wypowiedzi pod adresem Romów. Zapamiętano mu także, iż nie potrafił się uporać z przestępczością w Marsylii. Pełen ambicji, niektórzy twierdzą, że także prezydenckich, pochodzący z Barcelony, mówiący biegle po hiszpańsku i katalońsku, jest Valls na prawicy krytykowany jako kontynuator dotychczasowej polityki Holanda, a na lewicy, za jej zdaniem, socjaldemokratyczno-liberalne odchylenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zwykle kosztuje 9 euro, do środy za bilet na film w Hiszpanii trzeba będzie zapłacić niecałe 3. Tam święto kina zorganizowane już po raz szósty, dystrybutorzy i producenci filmowi liczą, że na seanse wybierze się co najmniej 6 razy więcej widzów niż zwykle i są na to duże szanse. Z roku na rok w trzydniowej imprezie bierze udział coraz więcej kin. W tym roku filmy można taniej oglądać w ponad 3000 sal, czyli niemal wszystkich. Prawdopodobnie wzrośnie też liczba widzów, bo bilety w internecie zarezerwowały już dwa miliony osób. Dla nas jest to okazja na pójście do kina trzy razy. Bilet zwykle kosztuje 9 euro, wyjaśniał mieszkaniec Madrytu. Organizatorzy imprezy liczą, że tak się właśnie stanie. Mogą zapłacić taniej widzowie nie tylko obejrzą wielkie produkcje, ale też filmy hiszpańskie i mniej znanych zagranicznych reżyserów. W piątek na ekrany kin weszła Ida Pawła Pawlikowskiego, która zdobyła pochwały hiszpańskich krytyków. Z Barcelony dla polskiego radia Ewa Wysocka. To był serwis trójki. Ale jeszcze mamy dla Państwa wiadomości sportowe. Monika Sułkowska. Wiwe targi Kielce nie gra dalej w lidze mistrzów Piłkarzy ręcznych. Nasza drużyna przegrała rewanżowe spotkanie 1.8. finału z rajny Karl 23 do 27 i nie zagra w ćwierćfinale. Wiwe wygrało pierwszy mecz taką samą różnicą bramek. O awansie zdecydowała większa liczba bramek zdobytych na wyjeździe przez lwy. Przypominam, że na tej samej fazie rywalizację w lidze mistrzów zakończył inny polski zespół Orlen Wisła Płock. Chemik Police coraz bliżej awansu do finału Orlen Ligi Siatkarek. Chemik gdzieś po raz drugi pokonał Mrowa Górnicza znów 3 do 1. Kolejne spotkanie 4 kwietnia. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. W drugiej parze półfinałowej grają Atom, Trefl, Sopot i Impel Wrocław, tam po dwóch meczach mamy remis 1 do 1. Zagłębie Lubin pokonało Wisłę Kraków 3 do 1 w ostatnim meczu 28, ekstra... 28 kolejki Ekstraklasy. Biała gwiazda prowadziła 1 do 0 aż do 86 minuty Zagłębie najpierw wyrównało, kilka minut później podwyższyło na 2 do 1, a wynik meczu ustalił nalepa, który pokonał własnego bramkarza. Wisła zajmuje w tabeli 3. Trzecie miejsce, zagłębie trzecie, tyle że od końca prowadzi Legia Warszawa przed Lechem Poznań. Tabele zamykają pod Beskidzie Bielsko-Biała i Widzę Łódź. Do końca rundy zasadniczej zostały dwie kolejki. Nasi tenisiści odbyli dziś pierwsze treningi przed meczem z Chorwacją w Pucharze Davisa. Michał przesiężny oraz debliści Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski zebrali się w Warszawie już wczoraj. Dziś rano do drużyny dołączył Jerzy Janowicz. W treningach uczestniczy także dwóch młodych zawodników Jan Zieliński i pełniący rolę rezerwowego Piotr Gadomski. Zgrupowanie tenesiści rozpoczęli dość nietypowo, bo od Magani na torze go kartowym. Przypominam, że mecz z Chorwacją zaczyna się w najbliższy piątek. W tej nocy dużo chmur, ale bez deszczu, za to na południu mgły. Od minus 3 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale lokalnie może pokropić niewielki deszcz. W Gdańsku 7 stopni, w Warszawie 11, w Poznaniu, Krakowie i w Szczecinie 14, we Wrocławiu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów. To na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. To na Xinum forte na noc. To na dobry sen. To na Xinum forte na noc. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie zawiera optymalną ilość ekstraktu z szyszek chmielu, który wspomaga zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. To na Xinum forte na noc. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. To na Xinum forte na noc. To na dobry sen Wypróbuj również to na Xinum Forte na dzień To na dzień bez stresu Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Dobry wieczór, witam państwa Dariusz Bogarski. Kiedy poszedłem do szkoły, zapytali mnie, kim chcę zostać. Odpowiedziałem, że szczęśliwym człowiekiem. Powiedzieli mi, że chyba nie zrozumiałem pytania. John Lennon. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? How can I go forward when I don't know which way to turn? See Sometimes I feel I've had enough How can we go forward When we don't know which way we're facing How can we go forward When we don't know which way to turn Zasadnicze pytania i same wątpliwości jak Państwo słyszeli? E, I szkoła, która no, zupełnie nam nie mówi o najważniejszych rzeczach, o tym jak być szczęśliwym, no to jest chyba najważniejsza rzecz. E, zapytam gości, to może powiedzą. Są z nami dzisiaj pan dr Tomasz Mazur. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Filozof e, z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan także uczy filozofii w liceum. Tak. Prawda? E, prowadzi pan, i, i tu jest klucz, e, Centrum Praktyki Stoickiej. E, co to takiego jest, może w skrócie najpierw? Ja to założyłem jakieś 4 lata temu w ramach takiego osobistego projektu testowania stoicyzmu dzisiaj. Uh -huh. Pomyślałem, że najlepiej oprócz tego, że sam na sobie testuję stoicyzm, zaproponować go innym ludziom i zobaczyć, jak oni to przyjmują. Uh -huh. To już ten, ten projekt czy eksperyment można powiedzieć trochę pedagogiczny, trochę filozoficzny trwa od czterech lat. I pan eksperymentował na drugim gościu, czyli na Igorze Grochowskim. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Jak widać eksperyment się udał. Przyszedł pan z własnej nieprzemuszonej woli. Nie zapowiadaliśmy w internecie, ale to, to była spontaniczna decyzja, jeśli w ogóle stoi, może spontanicznie działać. Może. Możemy. Może, a może. jednak. Pan Igor Grochowski jest biznesmenem i ojcem od niedawna. Od tak? pięciu miesięcy. Gratuluję. I praktykującym stoikiem. Jak to brzmi? Od, od kiedy? Od czterech lat. Mhm. E, dwa lata duchowo, zde duchowo zdeklarowany, a od czterech zrezygnowałem z coachingu biznesowego na rzecz e, współpracy z, Tom z Tomaszem Mazurem. Mhm. I pan Tomasz Mazur jest jeszcze autorem kilku książek, między innymi najnowszej, jeszcze przedpremierowy egzemplarz mam dzisiaj, o stawaniu się stoikiem. No i ten podtytuł mnie zdziwił. Czy jesteście gotowi na sukces? To tak jakoś nie, nie, nie pasuje jedno do drugiego. Stoicyzm to jest szkoła filozoficzna, praktyka życiowa. A czy jesteście gotowi na sukces? To jest taki poradnik. Ja jakiś. tak powiem szczerze. Ten tytuł zaproponowało wydawnictwo. Podtytuł. Tytuł Aha, pochodzi pod ode mnie. Podtytuł pochodzi od wydawnictwa. Ja na początku też zareagowałem zdziwieniem. Ale potem sobie pomyślałem... Pamiętając, co napisałem w książce, nie chciałem teraz za dużo zdradzać, ale w kontekście tej książki czytelnik zrozumie, że ten podtytuł jest głęboko ironiczny. Ja, ponieważ jestem wielkim miłośnikiem ironii, jako pewnej formy komunikacji, pewnych prawd, uznałem, że ktoś, kto już sięgnie po tą książkę i przeczyta tą książkę, to zrozumie ten tytuł w tym kontekście. Przynajmniej taką mam nadzieję. Może ja, sukces to lipa? Żeby za dużo nie zdradzać, że no nie, pojęcie nie sukcesu jest głęboko wieloznaczne, jeżeli je się zestawi ze stoickim światopoglądem. Ja twierdzę i z doświadczenia i obserwacji widzę, że bardzo wielu ludzi, myśląc w pewien dość stereotypowy sposób o sukcesie, nie jest na niego przygotowanych i w efekcie, w momencie, kiedy tego sukcesu doznają, on jest dla nich bardzo poważną porażką życiową. Nie radzą sobie z nim. Aha. No dobrze, teraz może, Panie Igorze, Pan powiedział, że Pan próbował różnych dróg, tak? No między mm -hmm. Coachingu, mówił pan o coachingu. Też? No tak, no mniej więcej wiemy, co to jest psychoterapia, mniej więcej wiemy, co to jest coaching, bo tego gościliśmy niejednego, chcemy być na bieżąco z różnymi ideami nowymi, ale pan porzucił coaching na rzecz stoicyzmu. I właśnie dlaczego? Stąd, skąd ten wybór? No to była bardzo pragmatyczna decyzja, dlatego że. Ja gdzieś, gdzieś na samym początku swojej drogi i, i jakby z, z w cudzysłowie zabawy, się, zabawy w, w stoicyzm skalkulowałem sobie, że naj, najbardziej skuteczny będę powściągałem swoje emocje w biznesie. E, I jakby z coacherem mogłem w zasadzie zakończyć. Temat został wyszarpany i poszukiwałem jakby do dalszego poziomu, do dalszego etapu, co, co, co dalej mogę z sobą jeszcze zrobić, żeby się, żeby się rozwijać. No i spotkałem Tomasza na, na, na, na przyjęciu. Yy, Poznał nas nasz wspólny znajomy yy, Darek. No i tak rozpoczęła się moja przygoda ze stoicyzmem. Mhm. Właśnie to nie była odpowiedź na pytanie, ale no, może dalej padnie. Jakiś... Może dodam, że to był dość <głos> symboliczny moment, dlatego że przynajmniej jakby dla nas, dlatego że to była czterdziestka mojej, naszego wspólnego przyjaciela, no, podczas którego to właśnie yy, spotkania, podczas której to uroczystości się spotkaliśmy. I w moim zdaniem to jest dość symboliczne dzisiaj, że właśnie ludzie w okolicy 35, 40 lat, 40 lat, okay, kiedy, kiedy już zrealizowali pewne cele, kiedy już o oni jedną rzecz się sparzyli i zaczynają sobie zadawać pewne pytania. I to jest taki dość naturalny moment, że zwracają się ku filozofii. Mm -hmm. I część, częściowo te moje spotkania nie służyły pierwotnie temu wyłącznie, żeby nawracać ludzi na styliznie. Nie miałem takiej intencji, ja po prostu chciałem stworzyć przestrzeń, w ramach której można o ważnych tematach porozmawiać. Mhm. To może tak, ja bardzo nie lubię ujawniania, bo my się spotykamy trochę wcześniej, przed, przed, przed audycją rozmawiamy, poznajemy się, wymyślamy strategię, rozpoznajemy się wzajemnie. I to są takie, no to jest właśnie integralna część audycji, o której nie lubię opowiadać, bo państwo być może się poczują zdradzeni, że my coś knujemy poza państwa uszami. Ale to jest rodzaj testu. Była taka scena między nami, taka sytuacja, kiedy właśnie rozpoznaliśmy, rozpoznawaliśmy się. Pan nie zapamiętał mego imienia. Ja mam się do pana zwracać? No zasadnicza kwestia, prawda, mm -hmm. rzeczywiście. Panie Andrzeju, pan powiedział. No i wtedy mi się przypomniała historia pewnego mediatora, który miał ogromny problem, żeby skłonić strony do tego, żeby poddały się mediacji. No zwłaszcza pan oporował. To była historia rozwodowa. Mm -hmm. Wielkie emocje i tak dalej. No i w końcu ten pan się zgodził na mediację. Mediator przychodzi do niego i mówi no panie Stefanie, jakże ja się cieszę. I pan Stefan odwraca się na pięcie i wychodzi. Ponieważ nazywał się Stanisław. No i teraz to jest test na stoicki spokój. Pan powiedział wtedy, panie Tomasz, no dobrze, to jakby pan... Ale pan nie wyszedł. No nie wyszedłem, prawda. Ale jakbym wyszedł, to co by było? Stoicyzm to jest akceptacja losu. Gdybym się spłoszył, zdenerwował, obraził na panów, mhm. jak byście się zachowali? No nie możemy kontrolować umysłów innych ludzi. I musimy to zaakceptować. Aha. W sposób naturalny obracamy się pomiędzy innymi ludźmi. Wszystkie nasze sprawy jakoś związane są z innymi ludźmi. I więc musimy próbować jakoś z nimi dogadać. Ale jeden z podstawowych dogmatów stoickich jest, że nigdy nie będziemy w pełni Mieli pewności, jak się ktoś inny zachowa, więc trzeba zaakceptować, to jak się zachowuje, powinien mieć jak najlepsze intencje. I czy staralibyście się zostali, zostali, zostalibyście studium, ja, ja mam takie wrażenie, że takie Opowiadali to... o stoicyzmie. Tomasz jest, Tomasz jest i praktykiem, i, i, i filozofem z wykształcenia. Ja, ja w, pierwszy, w pierwszym odruchu, po zastanowieniu się, bym <suszę> <muszę> pana przeprosić. <suszę> po prostu. Nie, nie, ale to nie o to chodzi. Sprawdzamy teraz, hmm, do czego się stoicyzm może przydać. Ja bym się spytał, pewnie, realizatora programu bo nie jesteśmy sami w budynku, co robimy w tej sytuacji. Uh -huh. Pewnie bym powiedział, no ja właściwie mogę opowiedzieć i tak, jeżeli to nie będzie pogorszeniem afrontu yy, wobec prowadzącego audycję pana Dariusza. <grym> Dziękuję. <grym> I y, jakoś tak bym to rozegrał, no trzeba się dostosowywać. Czasami jest tak, że cokolwiek zrobimy jest źle, bo zawsze ktoś może być za, za, za cokolwiek uh -huh. zrobimy z, z, z, <grym> niezadowolony trzeba to zaakceptować. A ja nie, nie, nie idę w stronę wyrzutów sumienia ani poczucia winy, nieświadomie nie. nie, nie, nie, nie, nie być może. No dobrze, to, to może teraz mi pan odpowie na, na, na to pytanie, po co panu stoicyzm jest, był w życiu, na co się panu przydał. Ja, Igor ja bardziej e, powiem, po co mi stoicyzm jest, bo na dzień mhm. dzisiejszy próbuję, próbuję go, praktykuję e, go i mnie stoicyzm na dzień dzisiejszy potrzebny jest po to, żeby e, niczym, niczym takie wahadło, które tonuje, Maksymalne wahania ta różdka, która to mówię wahania maksymalnego wah tego, tych, tych wahań, próbuje złapać to wahadło tak, żeby ono się za bardzo nie przechyliło. Mhm. Czyli w takim powściąganiu emocji, w czymś, takim narzędziem, które każdego dnia pozwala mi na to, aby te emocje trzymać na wodze. Mhm. Gdyby, czy da się stoicyzm sprowadzić do jednego hasła, do jednego słowa? No do, jednej, do jednej frazy, do jednej myśli? Najważniejsza myśl jest jaka? Bądź harmonijny. No gdybym został przyparty do muru i musiał użyć jednego sformułowania, to być może tego. Przy czym to jest tak nieokreślone i trochę niejednoznaczne, że. No to może zacznijmy z drugiej strony. Żyjemy w tak zwanych turbulentnych czasach, mm -hmm. tak to Zygmunt Bauman mówi, no i ma rację. Rzeczywiście trudno znaleźć jakiś punkt odniesienia, punkt zaczepienia, jakąś miejsce, gdzie, gdzie mamy spokój. Trudno nam znaleźć sens w życiu bardzo często i tak dalej. No nie będę tutaj opowiadał banałów. No, to jest jasne. No, to jaka jest największa choroba współczesnej kultury, współczesnej cywilizacji? Co jest najgorzej dzisiaj? I, i po co stoicyzm jako odpowiedź na to, na to najgorzej? Najpierw zdefiniujmy te choroby. Mhm. Ja staram się unikać określenia kondycji współczesnego człowieka w kategoriach choroby. Mhm. Bo to od razu stawia nas w pozycji jakiegoś lekarza, który wie lepiej. Jakiegoś znachora, który przychodzi, bada pacjenta o nazwie współczesny człowiek i stawia mu diagnozę i mówi, ty masz żyć tak, bo jak nie będziesz tak żyć, to będziesz chory. Wydaje mi się, że właśnie dzisiaj jednym z problemów i istotą tej turbulencji naszych czasów jest to, że my nie do końca jesteśmy w stanie postawić tą diagnozę już. Dlatego, że żyjemy w świecie tylu różnych wartości, tylu różnych możliwości spojrzenia na człowieka. Przecież ta płynna panowoczesność, o której mówił Bauman i, i cechą konstytutywną jest, jest to, że jest brak narracji jednej spójnej. Mhm. Żeby postawić diagnozę taką, o którą pan poprosił, mhm. że ktoś jest chory, to trzeba mieć jakąś narrację, która definiuje, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe. Co jest dobre dla człowieka, co jest niedobre dla człowieka. Ja musiałbym być jakby władcą tej narracji z perspektywy tej jakiejś uprzywilejowanej, komfortowej narracji, móc sobie poustawiać wszystko. Tu jest dobrze, tu jest źle i teraz wy musicie być tutaj, bo inaczej będziecie chorzy. A jak, jest a jak nie postąpicie zgodnie z tym, co ja tutaj mówię, to tak, musicie. To to, to to mam to, prawo to, was potępić. Tego elementu indoktrynacji nie ma w stoicyzmie. Po prostu pokazujemy... Stoicyzm jako jawi nam się jakoś pewna forma y, przejścia przez życie w sposób duchowy taki a taki, ale nie, nie komunikuje nam y, nie komunikuje się z nami w taki sposób, że jest to jedyna i właściwa forma y, sposobu na życie. Ale dla panów to jest właściwa forma. Tam tak, ja tak, może ja, nie być. Dodam, że Jasne, antyczny że antyczny stoicyzm taki był. Antyczny stoicyzm funkcjonował w tym modelu dość komfortowym, takiego jasnego podziału na białe, czarne, właściwe, niewłaściwe. No, ludzie cały czas tęsknią za tym. Mhm. Wydaje mi się, że my dzisiaj nie możemy sobie na to pozwolić. Znaczy, jeżeli spojrzymy na historię kultury europejskiej, jestem zawodowym filozofem, przeczytałem tysiące tekstów, w których tysiące autorów z różnych epok przekonuje do tego, jak należy żyć. I żaden nie robi to w sposób 100% przekonujący. Co oznacza, że albo jeszcze nie znaleźliśmy. Mhm. takiego wytłumaczenia i wyjaśnienia, albo może po prostu jest tak, co, na co potwierdzenie znajdujemy we współczesnej neurologii. Załóżmy, że człowiek jest, jest plastyczny z natury. Może być różny. No i my no, różnych pewnych stanów, w jakich się znajdujemy, doświadczamy w postaci cierpienia na przykład. I ona nam nie odpowiada. I chcemy to zmienić. Ale w odpowiedzi na to cierpienie jakiś ból egzystencji, którego doświadczamy, mamy tak naprawdę bardzo wiele różnych ofert stoicys jest jedną z nich znaczy, on dodaje nam pewne, pewien, pewien na to co nam, w nas się rozlewa na różne strony yy, daje nam gorset pewnego rodzaju pewnych idei, mm -hmm. pewnego sposobu rozumienia mm -hmm. człowieka I ja mówię to w ten sposób zazwyczaj no, że to jest trochę jak sztuka tańca no żeby opanować technikę jakąś musisz decydować czasami mm -hmm. w czym chcesz być najlepszy żeby osiągnąć to coś, co, daje, co, co, co czujemy, kiedy naprawdę długo tańczyliśmy jeden, jeden, jeden taniec, jedną technikę i osiągamy mistrzostwo w tym. To wtedy czujemy coś niesamowitego. Coś zrobiliśmy ze swoim ciałem. Mamy kontakt niesamowity między ciałem a umysłem dzięki temu. Wydaje mi się, że w tylko że w zupełnie innym obszarze hierarchii wartości, relacji z innymi ludźmi on daje nam ten sam gorset, który to spaja w całej. To może o tym gorsecie zaraz porozmawiamy, opiszmy <gorset> ten gorset Zresztą to jest bardzo ciekawa metafora Ale jeszcze wróćmy do tej metafory świata współczesnego i turbulentnego <gorset> W pańskiej książce, przypomnę o stawaniu się stoikiem, Tomasz Mazur Jest taki obraz bardzo sugestywny I rzeczywiście to jest taki obraz głęboko Każdy z nas tego doświadczył On jest głęboko wcielony, bym powiedział To znaczy, wyobraźmy sobie, że stoimy na górce I zbiegamy z tej górki i nie możemy się zatrzymać. Mhm. Wiemy, że jak się zatrzymamy, to no po prostu upadniemy. Musimy biec, biec, biec, biec. biec. No w końcu się kiedyś tam zatrzymujemy, bo jesteśmy zmęczeni. Upadamy. Albo upadamy. No właśnie. I to jest ten dzisiejszy świat. Mhm. Tak, panie Igorze? Pasuje jakoś? Pasuje. Pada pytanie, czy mamy przyzwolenie na to, żeby w ogóle biec z tej górki? Bo mm. jeśli mamy przyzwolenie, a najczęściej jest tak, że przynajmniej mamy jak, jak, jakiś pierwiastek w sobie takiego przyzwolenia, to jak już zaczniemy biec, to już zatrzymać nie bardzo możemy. Mm -hmm. Mm -hmm. To teraz gorset. Bardzo ciekawa metafora. Gorset e, dusi daje strukturę, ale też dusi. oglądałem taki kiedyś film na jakimś kanale takim edukacyjnym BBC czy coś takiego. Pokazane były kobiety, które w tych gorsetach mm -hmm. chodzą i bardzo dokładnie opisane były czynności, które wykonują. Mm -hmm. Lekarze pokazywali co się dzieje z ich płucami, co się dzieje z ich sercem. Mm -hmm. Więc gdyby przełożyć ten gorset stoicki na emocje, mm -hmm. co się dzieje z ich emocjami. One są zduszone. W każdym razie tak stoicyzm widzimy chyba. Mm -hmm. Prawda? Że to jest głowa, pracuje, natomiast emocje są z, z wyrzucone, nie ma ich. Mhm. Prawda? Nie? Każde narzędzie to masz, masz. może być różnie stosowane. Użyłem metafory Gorsetu w kontekście tego, co Pan mówił właśnie, taką, to, o, o, o, co Pan określił mianowicie tej płynności. No, w, w, wydaje się, że potrzebujemy, duża część z nas potrzebuje czegoś, co ukierunkuje nas i, i, i dlatego użyłem metafory Gorsetu, faktycznie stereotyp jest taki w naszej kulturze, standard mówienia o stoicyzmie, że to się dzieje kosztem. Kosztem tego, że gdzieś coś w sobie tłamsimy, dusimy, no tak. a my mamy taki model myślenia o człowieku dzisiaj, że no właśnie trzeba dać ujście każdej emocji. Ja twierdzę, że nie trzeba dać ujście każdej emocji, że można tak zmienić swoje funkcjonowanie na poziomie behawioralnym, czy na poziomie struktury naszych nawyków że nie mamy czego upychać, w sensie dławić, bo pewne rzeczy się po prostu nie pojawiają. My po prostu zaczynamy inaczej funkcjonować. I faktycznie jest tak, że jak sobie nakładamy ten gorset, czy załóżmy próbujemy podporządkować nasze ciało, nawiązując jeszcze do metafory tańca, pewnemu sztywno, sztywnemu systemowi ruchów, tak. no to na początku to jest cierpienie. Ja chodziłem przez jakiś czas z żoną na kurs tańca, dopóki tam nie nawiązłem się jakiejś kontuzji, no to jest pewien ból, no, bo trzeba się nienaturalnie poruszać. i to, to jest pewien przymus wewnętrzny. To jest nawet do pewnego stopnia nieprzyjemne. Ale w pewnym momencie, jak załapiemy tę ten, ten, płynność tego ruchu, to wtedy czujemy pewnego rodzaju radość. Czujemy mhm. taki rodzaj panowania nad swoim, nad swoim ciałem i, i uzyskujemy dzięki temu pewną szczególną płynność e, ruchu. I kontakt z otoczeniem przez to, z partnerką, z otoczeniem, ze światem. No i wydaje mi się, że w stoicyzmie to trochę tak jest, że można niektóre ćwiczenia stoickie początkowo, tak jak, nie wiem, jak, próbujemy przezwyciężyć jakikolwiek nawyk, który ustaliliśmy, że nam szkodzi. Na początku traktujemy to jako cierpienie. W pewnym momencie to nam wchodzi w krew, to jest rodzaj rytmu. My się do tego przystosowujemy i zaczynamy odczuwać pewnego rodzaju fantastyczną wolność, po, powiedziałbym, używając, używając metafory Izajasza Berlina, czy rozróżnienia na wolność od i wolność do. Uzyskujemy wolność do. nas, Widzimy nagle coś nowego w sobie. Mhm. A jak się ja pan uczył Gdańca? Pan, panie Igorzy Igorzkochowski. No, Igor jest tancerze, ja jestem tancerzem, Tak? pana. Już poza poza drogą zawodową w zasadzie, ale przez wiele lat tań, tań, tańczący. To była metafora dla Ciebie. Ta, tak, tak, tak. Zagrałem ja, Panu ja, piłkę. Ja, podałem Panu piłkę. Natomiast ja tańca uczyłem się poprzez konkretny zestaw ćwiczeń e, i to bardzo nieprzyjemnych ćwiczeń. To pa, to mówimy o stoickim tańcu. O stoickim, o, oczywiście o stoickim. E, pleniąc w sobie szkodliwe, nawy szkodliwe nawyki. I jakie to są e ćwiczenia? No, na przykład premeditatio malorum, czy perspektywa, to znaczy? perspektywa kosmiczna, może o tej powiem. Yy, wielokrotnie próbuję spojrzeć na swoje życie i na siebie z, z jakiejś tam odległości, zarówno od czasu, jak i, jak i, jak i przestrzeni. Dzięki temu mamy lepszy wgląd w swoje sprawy i wagę swoich spraw, jakie mnie otaczają. Yy, ja nie chciałbym oczywiście tutaj swoich, swoich osobistych yy, przeżyć reprezentować, natomiast są to świadczenia niewątpliwie skuteczne i bardzo. Zapraszam do książki Tom <laughs> no, no dobrze. No. Proszę powiedzieć o tych ćwiczeniach. No, o tym e, premeditatio pre malorum. malorum, czyli tak, takie tak. wyobrażanie sobie, tak, projektowanie zła. Premeditatio jest słowem pochodzącym z łaciny i chodzi o uprzednie medytowanie, mhm. czyli o wczesne uprzednie przemyślenie czegoś. Dzisiaj lepszym słowem byłby, ale my po prostu zdecydowaliśmy się zachować tą nomenklaturę średniowieczną, starożytną, przepraszam. Lepszym słowem byłaby wizualizacja prawdopodobnie na gruncie współczesnej psychologii. Chodzi o zwizualizowanie sobie w tym ćwiczeniu pewnych negatywnych scenariuszy, które mogą nam się przydarzyć. Mhm. Czyli nawiązując do historii, którą pan przytoczył, powinien sobie zwizualizować w, w, w chwili, kiedy mamy jakąś przerwę, że pan faktycznie za chwilę się na mnie z jakiegoś powodu obrazi i wyjdzie i co wtedy powinien zrobić. Załóżmy. A tak, w mediach ma, mamy takie trudne charaktery. Wie pan, że to No myśleć? tak, nie zauważyłem. <śmiech> <śmiech> Więc powinienem sobie to jakoś zwizualizować. No i Stojęcy zauważyli parę, parę praw na temat psychiki ludzkiej, że my boimy się, jak to się mówi, jest takie powiedzenie polskie: Nie, taki diabeł straszny. Mam bardzo wiele różnych strachów w sobie, które biorą nas wtedy, kiedy właściwie nie jesteśmy przygotowani, nie mamy przemyślanych pewnych rzeczy. A w momencie, kiedy ja sobie wyobrażę, no dobrze, znowuż może się obrazi, no i co z tego, no i co z, to z to koniec świata się stanie, tak? Wyobraź sobie, to zwizualizuj sobie to i wyobraź sobie, jakbyś zarogowo w tej sytuacji. Przemyśl to przeprowadź w głowie proces po prostu. i Powiedz sobie na koniec tego procesu, no i co stało się? coś takiego strasznego uh -huh. No i stoicy robią takie ćwiczenia i, i oczywiście większość tych rzeczy się nie przydarza, ale to wytwarza w nas taką, takie, taką taki hard. Y, przygotowanie na różne scenariusze. Życie jest po prostu zaskakujące i jest to, jeżeli się boimy tego, to nas to przeraża, a jeżeli traktujemy to jako wyzwanie, to nas to raduje. Uh -huh. Teraz uh -huh. mamy taki dokładny wybrachowski. uważam, w społeczeństwie jest odwro dokładnie odwrotne ćwiczenia, Czyli ciągle sobie wizualizujemy sukces hmm, Wtedy, kiedy nadchodzi porażka Nikt nie wie, co ma zrobić a, to Dlatego powiedziałem, że Dlatego sensem tego tytułu jest to, że Żeby być gotowym na sukces, to właśnie trzeba yy, Trzeba sobie umieć wyobrazić porażkę najpierw No dobrze, a co jest Dla stoika, co jest lepsze, sukces czy porażka? Seneka mówi ewidentnie Ktoś, kto nigdy nie doświadczył porażki Nie wie jak, na co jest go stać i nawet podaję taki przykład, teraz przytoczę do niej wprost, że zapaśnik, który dostaje słabych przeciwników, złości się. Do no z... ma walczyć, Dokładnie. Prawie, no. I właściwie stoi to jest ktoś, kto oczekuje wyzwań, ciosów od losu, bo dopiero wtedy właśnie tak naprawdę może sprawdzić siebie i poczuć, że żyje. No co z sukcesem? Jak przychodzi sukces, to, to dopiero jest porażka, w takim razie. No jeżeli nie umiemy sobie myślenia. z tym poradzić, tak, to to tym bardziej. Dla wielu ludzi jest. Tak, mhm. Dla wielu ludzi jest, bo... Ogrąża się w sukcesie, prawda? Mhm. Prawdę, I prawda. I tracimy kontakt z rzeczywistością też. Wydaje mi się, to jest los wielu gwiazd, które właśnie nie poradziły sobie z sukcesem. I to dzisiaj jest bardzo częste, bardzo częste doświadczenie. No, no dobrze, ale w to. To jest bardzo ciekawe, bo Gwiazda rzeczywiście bardzo często nie, nie potrafi sobie poradzić z sukcesem, ale gwiazda, no nie wiem, ktoś wybitny w jakiejś dziedzinie, uh -huh. to jest ktoś, kto idzie ze swoją pasją, uh -huh. Uh -huh. prawda? No, czasami się zatraca i czasami to jest źle dla niego, a czasami się zatraca i to jest źle dla słuchaczy, dobrze dla słuchaczy. Czasami uh -huh. się zatraca i to jest dobrze dla niego i czasami się zatraca to jest dobrze dla słuchaczy czy dla widzów. A prawda? czasami się zatraca i to też jest źle dla słuchaczy. To prawda. Ja, jest ja wiele mam, możliwości. Ja mam, ja mam inne doświadczenie. Ja mam doświadczenie takie z rodzinami, z osobami z, z mojej rodziny, które funkcjonują w świecie muzyki yy, i są to wykładowcy na uczelni, bardzo często osoby koncertujące i one twierdzą, że jednak jeżeli pozostaje ten element kontroli na samym końcu, to jest to, to, jest to, jest, to, jest to dobrze. Mhm. W momencie, kiedy się całkowicie oddają pasji, to, to, to, to jest element zagubienia. Nie są w stanie technicznie nawet wygrać tego, więc nawet ale czy to nie jest tak, że stoi, kto jest ktoś taki, kto nigdy nie wchodzi do końca w jakąś sytuację, nigdy nie oddaje się czemuś, tylko zawsze kontroluje, zawsze ma dystans do siebie, do świata, tak? No to chyba tak jest. Powiedziałem coś... Bardzo trafnie, tak, trafnie. dokładnie. No właśnie tak no teraz, tak czy to... Zacytuję coś z Pańskiej książki mm -hmm. jeszcze raz, bo to jest I bardzo ciekawa rzeczywiście ciekawy dylemat i tak zwany case, jak to się dzisiaj mówi w mm -hmm. biznesie. <śmiech> Mowa jest o próście który był właśnie tak. takim, że się zatracał w swojej twórczości, poszedł całkowicie. No i całkowicie. konsekwencje tego, można powiedzieć. Ale jak on napisał książkę. No, dokładnie. I teraz pytanie, książki, prawdopodobnie... I teraz pytanie, zacytuję, może każdy, nawet Marcel Proust, narzuciw... narzuciwszy sobie pewną dyscyplinę, mógłby zostać stoikiem, zyskując trwałe ukojenie oraz pogodę ducha. Prawdopodobnie jednak nie stworzyłby wtedy genialnej powieści. I tutaj pytanie, rzeczywiście bardzo dobre A co wybralibyście wy, gdyby stanął przed wami jakiś wszystko wiedzący demon i oświatł Jeżeli zostaniesz stoikiem, osiągniesz trwałe szczęście I spokój wewnętrzny, ale jeśli tego nie uczynisz Będzie się dręczył ciągły niepokój Dzięki któremu wszak stworzysz po latach niezwykłe dzieło sztuki Co byście woleli? Właśnie, bardzo dobrze, bardzo trafne pytanie Bardzo mocno postawione, no i co? Co z tym zrobić teraz? No ja, ja mi się wydaje, że ja wybrałem znaczy, nie, nie spotkałem tego demona i nie oświadczyłem, że, że napisałbym jakąś genialną powieść kiedyś, która przysporzyłaby mi chwały, ale by, by tak postawiona alternatywa dla mnie, ja wybrałem stoicyzm. Trudno nam czasami ocenić, co będzie, jeśli. No, czy my myślimy bardzo często w takich kategoriach, że jeszcze jeden wysiłek w drodze mhm. ku jakiemuś takiemu ostatecznemu, mega totalnemu, super, po prostu fantastycznemu spełnieniu, jak już osiągnę ten jeszcze jeden level w mojej, nie wiem, karierze zawodowej, czy właśnie pracy pisarskiej, czy to już wtedy będzie, będę naprawdę usatysfakcjonowany. I już wtedy to, to tak i fantastycznie. Będzie I że już nic nie będę więcej chciał. Ale to właśnie mówi o tym Schopenhauer. Jak już raz wejdziesz na tą drogę, to ta metafora o tym biegnięciu z górki, to ona jest ekspresji z werpcji zwzięta z, z Schopenhauer'a z jednego z jego dzieł. On o tym mówi, że to jest iluzja, my się oszukujemy. Nigdy nie będzie tak, że jak, jeżeli mamy taki system funkcjonowania, że my się nakręcamy jakimiś osiągnięciami, to znaczy, Marcel Proust umierał i dopisywał nieustannie kolejne kawałki swojej książki. Pod koniec życia odwiedził go jeden z pisarzy, Maria Moriak odwiedził go pod koniec życia i w książce Pogłosych Burzy wspomina to doświadczenie jako rodzaj traumy, bo on zobaczył tego umierającego prusta, który był otoczony karteluszkami, który właściwie już umierając jeszcze do końca, gdzieś tam wprowadzał jakieś poprawki, bo on nigdy nie byłby zadowolony z tego dzieła. Ono by było, gdyby on żył jeszcze 10 lat, dwa razy dłuższe i on dalej by je rozbudowywał, bo on cały czas jeszcze chciał. On mówi w swojej książce, że przed kiedy analizuje pocałunek, nie ma jednego pocałunku, jest tysiąc pocałunków. Nie ma jednej Albertyny, jest tysiąc Albertyn. On chciał tysiąc i dwa tysiące ich uchwycić i tego nie ma nigdy końca. Jeżeli wejdziesz na tą drogę, na którą wszedł Prust, właśnie tego wiecznego poszukiwania czegoś, wiecznego krążenia wokół tego, jak mówi Elsenberg nieosiągalnego centrum tego doświadczenia. Mm -hmm. Nie ma tam tego. Tak jakby te atomy tego doświadczenia, o którym mówię, po prostu gdzieś tam się rozmywały gdzieś, i gdzieś tam wpadamy w jakąś później odchłań i chcemy przed nią być może uciec. Ale to jest fascynujące z jednej strony doświadczenia a z drugiej strony przerażające. Ale jak już niektórzy z nas, jak wchodzą w to doświadczenie, za nic go nie chcą oddać. Ale z jaką, jak Pan pięknie o tym opowiada, z jaką pasją. Ja ja jestem wielkim stoik. miłośnikiem plusa, proszę stoik. Pana. Ja mówię, przez wiele lat wiele lat spędziłem mm -hmm. na kontemplowaniu tej prozy, wielu innych tego mm -hmm. typu prost. Mnie fascynowali pasjonaci, sam byłem pasjonatem, mm -hmm. ale wiele razy doświadczyłem mrocznej strony pasji. Mm -hmm. I ona przywiodła mnie do takich momentów, po których czułem, że gdzieś mogę wpaść mm -hmm. w otchłań i że nie chcę tego. Proszę panów, a czy to nie jest tak, że stoicyzm też ma swoją otchłań? Że to jest kosmiczna otchłań pustki? trzeba coś wymyślić takiego, zbudować ten system, który, no, e, który nas obroni przed tą pustką, ale na czym on jest zbudowany zastanawiam się, e, no bo nie wiem, na, na, na istnieniu Boga no właściwie nie wiadomo, niektórzy twierdzą, że no, co z tym Bogiem stoickim, no, no nie wiem, szukam jeszcze gdzieś w tej pustce, być może to jest taka sztuczna konstrukcja, która daje no jest gorsetem, jest jakimś rusztowaniem, ale, ale na czym ona stoi? Tam nie ma otchłani w tym? No ja uważam, a no tak cichutko powiem, mhm, cichutko. No ja uważam, że jest jednak. Jest, nie? Dzisiaj jest. jest. Oni W starożytności nie było. Oni mieli swoją koncepcję natury, mieli swoją koncepcję rozumu yy, yy, i mieli swoją koncepcję, powiedzmy, Boga, czy powiedzmy, pneumy. Yy, I wywodzili te wszystkie pojęcia w jakiś sposób filozoficznie, z różnych doświadczeń, spostrzeżeń i obserwacji i byli bardzo głęboko przekonani, że... Na no, ten sposób ich myślenie jest mocno zakorzeniony w pewnych fundamentalnych prawdach na temat bytu. To jest cecha konstytutywna wszystkich filozofii tamtej epoki. Pan przywołał na początku yy, Baumana, który pokazuje, że my dzisiaj nie umiemy już tak myśleć, Ruchom tak? mhm. Znaczy Wiemy, że w obliczu tego ogromu, który nas otacza, my mamy tylko różne konstrukcje. My sobie coś tłumaczymy, ale... Każdy w każdym naszym opisie rzeczywistości jest taki element, że my nie wiemy, jak do końca jest i wiemy, że musimy przy, przyjąć pewien arbitralny punkt wyjścia. Jak ocenimy pewne doświadczenia, które mamy? W mhm. jakich kategoriach? To jest nasz wybór. Mhm. egzystencjalistyczny wybór. No I czy nam i... służy, czy nie służy naszemu rozwojowi? tak? No tak ale To, to jest, to, to jest sposób takie, myślenia właśnie taki? Mamy takie trudne sprzężenie zwrotne, bo żeby twierdzić, że coś nam służy, to już musimy to jakoś ocenić. Naprawdę. No przecież tragiczne doświadczenie, w których cierpimy, można przy, przy użyciu pewnych kategorii też uznać, że nam służą. Tomek, to trochę tak, że najpierw trzeba trochę to porobić, poćwiczyć. <grym> bo stąd może właśnie tytuł książki Miesiąc Twojego życia, czyli poćwicz, poćwicz miesiąc, a potem. Książki? No właśnie się zdziwiłem, jakieś inne chyba, bo to jest. Yy. No. Ale ja, ja, ja wymyśliłem taki program i tego ćwiczyliśmy Myśla... po tytułem miesiąc stoickiego życia nawet myślałem, żeby napisać książkę pod tym tytułem przepraszam, mamy, Bo... takie, mamy takie wewnętrzne opracowania i mamy, tak, mamy tak. takie opracowanie miesiąc stoickiego życia I, ćwiczyliśmy to I, i to ćwiczyliśmy przez miesiąc yy, po to, żeby sprawdzić yy, jak, jak będziemy funkcjonować po całkowicie po, miesiąc, po miesiącu yy, odbywania My... konkretnych praktyk stoickich Piktet oh. powiedział coś takiego proroczego w stosunku do dzisiejszej koncepcji nawyku? E, zobacz, y, przez 30 dni nie czytaj, zobacz, co czy się z tobą stanie. Że, dla praktyk stoickich met, fundamentalnym ćwiczeniem jest, jest, jest, jest czytanie. gdzie To jest rodzaj, rodzaj medytacji. Doświadczenie lektury w starożytności jest rodzajem medytacji. No, trzeba, trzeba po prostu. Medytacja tego typu, czytanie strukturyzuje umysł i na, na, zupełnie nastawia nasze doświadczenie w inny sposób. Ale on wiedział, że to trzeba, że 30 dni to jest, gdzieś intuicyjnie już to wiedzieli, że 30 dni to jest ten moment wygaszania nawyku. No trochę, trochę coś takiego jest. My jesteśmy z kubką nawyków różnych i mamy, pewną, um, mamy możliwość daną przez naturę przekonstruowania tych nawyków. Jak daleko, to jak dalece, to jest właśnie pytanie, bo e, mhm. odwołam się do jednego z ćwiczeń może. Tak. Jest to ćwiczenie dobrowolny dyskomfort, tak w każdym razie pan nazywa je w swojej książce. Tak, za takim jednym, współczesnym mhm. autorem amerykańskim. Gdzie chodzi, gdzie chodzi o co? Pa, pani Gorze, nie, nie, niech pan nam opowie. Chodzi o wprowadzenie się w taką sytuację, w której nie czujemy się dobrze. Mhm. Czyli wyobrażamy sobie, tak? Nie, wchodzimy w to, robimy tą sytuację. Aha. Czyli nie wiem, jeżeli pan chodzenie w sandałkach i w skarpetach jest, jest, jest niewajne i, i źle pan wypada w, w takiej w mediach, sytuacji, to, to w, mediach, w mediach współczesnych, to przez Chodzę. pan chodzi pan w takich sytuacjach. Przez tydzień w ramach tego ćwiczenia dochodziłem no, po Warszawie i na wszystkie spotkania chodziłem w kombojskim, skórzanym kapeluszu, ala Chuck Norris, który które dostałem od znajomego przyjaciela. Ja powiedział, że ty będziesz z tym dobrze wyglądał. Więc ja po prostu tam powiedziałem, okej, okay, skąd tak mówi? To ja przez tydzień będę chodził w tym wszystkim. Ludzie dla mnie dobrze. wszędzie po prostu oglądali, no bo to, to totalnie dziwnie wyglądało na mnie. No i ja musiałam sobie poradzić z tym. To jest nieprzyjemne uczucie, jak na to, za to się wszyscy oglądają. Ja nie jestem zwolennikiem właśnie takiego doświadczenia, niektórzy to lubią. No tak, ja dla mnie to, było, to, dla mnie to był dyskomfort, tak? I postanowiłem wytrwać w tym dyskomforcie tydzień, żeby jakby sobie poradzić z tym. No i chodzi o mniejsze i większe rzeczy, które my sobie narzucamy w ramach właśnie takiego wewnętrznego treningu, żeby przezwyciężyć różne nasze opory wewnętrzne. No właśnie, ale to także chodzi o ćwiczenie się w, w utracie, <kli> prawda? Ćwiczenie z utraty, jak to jest tak. te, tu, te tu książki, pewnie. No to znaczy, że Jeżeli taka utrata naprawdę nas dotknie To nas nie dotknie no Jeżeli wieś. na przykład nie podejdzie żona Którą kochamy No bo nie może zaakceptować tego, że jesteśmy stoikami I za bardzo jesteśmy apatyczni Cytuję e, pańską książkę No ja trochę wam spoileruję <grym> No są jeszcze inne doświadczenia No nie chcę, iść, nie, nie, nie chcę wywoływać wilka z lasu Ale no, Co stoik na to, na takie doświadczenie Bo właściwie Dogmat jest taki, kowalem, jestem kowalem własnego szczęścia, mm -hmm. prawda i własnego losu mm -hmm. i świat może mnie, Właśnie nie może mnie zaskoczyć, bo ja jestem władny tak bardzo prze, przekonstruować swoje um, mm -hmm. emocje. No, no, mm -hmm. Bardzo upraszczam, no że no, no, no cóż, no, z perspektywy kosmicznej to nic nie znaczy. No więc Igor, chcesz to powiedzieć? Nie. E, no to tak. Um. My dzisiaj, zarówno w wymiarze materialnym, jak i tak zwanym psychicznym, bardzo bogato meblujemy swoje życie. To znaczy mamy wpojony przez kulturę od razu w punkcie wyjścia e, taki model, w którym mamy bardzo dużo rzeczy w życiu. Mhm. W sensie materialnym i psychicznym, że powinniśmy mieć, nie wiem, to udane małżeństwo, przyjaciół, powinniśmy mieć to, tamto i owamto. I e, to ubieramy za pomocą różnych określeń na przykład potrzeb że potrzebujemy tego, tamtego i owego. Mamy bardzo, bardzo dużo tego rodzaju oczekiwań, oczekiwań. oczekiwań. I w momencie, kiedy doświadczamy utraty, to no, doświadczamy tego trochę jak takiej kradzieży z tego naszego umeblowanego pokoju, ktoś nam coś wynosi. I bardzo się z tym źle czujemy. To jest mm -hmm. rodzaj taki, jakby nam ktoś zabrał część ciała jak tego doświadczamy, stąd się bierze ból. No i stoicy świadomi tego, bo to ludzie zawsze coś takiego robili, tak? uzależniali swoje samopoczucie od bardzo wielu różnych sytuacji, relacji, rzeczy, ludzi. Stoicy odkryli dwie rzeczy. Po pierwsze, że my jesteśmy w stanie osiągnąć wewnętrzny spokój, poczucie harmonii, polegając wyłącznie i całkowicie na sobie, nie potrzebując nikogo. To jest pierwsza rzecz, którą odkryli. A druga rzecz, którą odkryli, yy, i to jest być może się wydawać paradoksem dla niektórych, że w momencie, kiedy ja jestem z kimś albo z czymś, nie potrzebując tej osoby i dla niej i dla tej relacji jest to dużo intensywniejsze doświadczenie. To, może może to, Pierwszym, tak, pie pierwszym, pierwszym, pierwszym poziomem jest relacja ja z ja. Czyli jak ja funkcjonuje samym sobą. I zależy to dobrze wszystko, się sobą zależy wszystko ode mnie. Tak, to dobrze się z To nie jest. Nie, zadam tak mocno to pytanie: czy to nie jest nieludzkie? Ja nie wiem, co dzisiaj jest ludzkie. Panie redaktorze, wy, wy, przeszli, przeżyliśmy już tyle różnych rzeczy, w historii kultury hmm. europejskiej zachodniej. Że strasznie trudno powiedzieć, co jest ludzkie, co jest nieludzkie. Wydaje mi się, że powołując się na takiego mało znanego filozofa Maxa Stirnera, uważanego za ojca nihilizmu europejskiego. Mm -hmm. On powiedział, że kiedy ktoś mi dzisiaj, on pisał to w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku, w takiej książce jedynej jego własności, jeżeli ktoś mi mówi, że coś jest ludzkie bądź nieludzkie, to znaczy, że coś mi chce wmówić, że ja mam jak, jakiś być, że już mm -hmm. mi chce narzucić jakiś model. A my dzisiaj mamy tyle różnych modeli, że właściwie nie da się powiedzieć, co, jaki sposób funkcjonowania jest nieludzki. Mamy dwie scen sceny. Mamy jeżeli, że tak stawiamy sprawę na ostrze nowe, to mamy dwie sceny. Mamy kogoś, kto... albo Może zacytuję jednego znanego filozofa jeszcze, Alberta Kami, który powiedział, że jego dzieło pod tytułem Obcy da się streścić jednym zdaniem. Jeżeli nie będziesz płakał na pogrzebie swojej matki, to cię mogą skazać na śmierć. Mhm. No to jest kwintesencja współczesnej duchowości, tak? A on po prostu miał inaczej skonstruowaną psychikę. Jego po prostu to nie poruszyło. Tak, no więc mamy dwie sceny. Ktoś, traci traci bardzo bliską osobę i przeżywa z tego powodu tradycyjny, tradycyjną żałobę, czy rozpacza, czuje pustkę, czuje coś, jakby mu wyrwano część ciała i tak dalej. My mamy, to, znamy te wszystkie fizyczne opisy i nam się wydaje, że to jest nieuniknione totalnie. A ma mieć inną sytuację. Kogoś, to przetrenowo stoicyzm, czy buddyzm, czy taoizm. Jest wiele tradycji. Albo bardzo konsekwentne chrześcijań, chrześcijaństwo, mistyczne odbaw chrześcijaństwa. Kto, dla kogo najważniejszy jest rodzaj obcowania z Bogiem bezpośredniego. Tak? Którąkolwiek z tych tradycji, nie tylko stoicyzm. I ta osoba przećwiczona w tej tradycji nie odczuwa tej straty, mimo że ta osoba była bliska dla niej jako to, to, to, to takiego całkowitego i głębokiego bólu i paraliżu całej egzystencji. Odczuwa to jako naturalny koniec rzeczy, kolej rzeczy i akceptuje drogę tej drugiej osoby z miłością mm -hmm. do świata i do tej drugiej osoby. To była ta droga. Ja, czy, wydaje mi się, że da się powiedzieć na gruncie stoicyzmu, że nie akceptując jej śmierci, nie akceptuje też jego życia. Znaczy ja... Czego, za, za czym rozpaczam? Za, za moją stratą, a nie za tą osobą tak naprawdę. Po co tej osobie po mojej rozpaczy? Skoro już odeszła. Jak państwo słyszą, fascynującego goście dzisiaj w, w klubie Trójki, Tomasz Mazur, y, autor książki o stawaniu się stoikiem. To jest jedna z kilku książek, to, to, której y, pan jest autorem. I Igor Grochowski, który też praktykuje stoicyzm od, od kilku lat, jest uczniem Tomasza Mazura. No to może zróbmy tak, jest jeszcze kilka bardzo ważnych pytań do zadania, mhm. jak sądzę, ale y, może też otwórzmy pole do rozmowy ze słuchaczami. Zapraszam, siedem trójek. Teraz pewnie państwo zadzwonią, a ja panów zapytam o smutek, bo tego dzisiaj w ogóle nie wyczuwam. Jesteście pełni wdzięku i humoru, ale znowu mówi się o stoikach jako o ludziach, którzy mają taki stosunek do świata, gdzie radość, no nikt by się do niej dąży, ale właściwie to jest taki słodko-gorzki stan um, smutku, um, coś takiego mniej więcej. No bo z czego tu się cieszyć z perspektywy kosmicznej? Jak to jest z tym smutkiem? jaki jest cel? Generalnie chyba, może rozpocznę z emocjami u stoików, to nie jest tak, że on nie przeżywają emocji. Uh -huh. Nawet że żeśmy, kiedyś mieli okazję wysłać referat tam, czuły stoik, bodajże, tak? Uh -huh. Czuły? Czuły stoik, tak. Że jest coś takiego jak czułość, jak miłość stoiska, hmm, ale, ale to nie jest tak, że, że stoik nie przeżywa emocji. On nie przeżywa, tylko są to one stonowane, na są... One są Poddane większej kontro kontro kontro kontroli. kontroli. I może tutaj Tomasz... Się włączy. I się włączy. <laughs> już, jest, Masz... już się czai do skoku. No prosimy. Nie, nie do końca wiem, skąd bieżał się w ten obraz smutku w literaturze. Dlatego, że jeżeli weźmiemy do ręki te teksty stoickie, antyczne, to jest mhm. te klasyczne teksty Epicteta, Marka Aureliusa Seneki. Tam jest bardzo dużo pozytywnych emocji, które dzisiaj opisujemy za pomocą takich kategorii jak radość, dobry nastrój, pozytywne nastawienie, pogoda ducha. Pogoda ducha. No to są wszystko emocje. Gdzieś ten stoicyzm do naszej kultury współczesnej został przefiltrowany przez mhm. takie różne negatywne obrazy stoika powściągającego emocje, w związku z tym to musi być efektem tego, musi być mhm. jakiś smutek, smutek i przygnębienie. też nic bardziej mylnego. Te wszystkie postacie, o których mówimy o stoicyzmu, one uzyskują pogodę ducha, afirmacje świata, pomimo. Przy czym nam dzisiaj jest trudno wyobrazić sobie, jak można uzyskać radość pomimo. To jest dla nas trudne do przeskoczenia, dlatego wydaje nam się, że to jest jakiś podstęp. Mhm. Że to jest niemożliwe, że ten uśmiech jest udawany, że to jest taki przez zaciśnięte zęby, uśmiech, tak? Tak, tak. E, e, I że to nie jest autentyczne, bo przekładamy do tych tekstów i do tych postaci miary naszą. No my dzisiaj, jeżeli nam coś, nas, nas coś boli, coś nas uderzy w życiu, nie wiem, strata pracy, e, e, utrata pieniędzy, majątku, bliskiej osoby, czy jakiś nawet banalny zawód, nie wiem, śmierć głównego bohatera ulubionego serialu. Niektórzy z tego powodu przecież rozpaczają, tak? Nam, nam się nie mieści w głowie, że tego typu straty można do przyjąć i nie doznać uszczerbku mhm. na nastroju. Mhm. Ja wolę używać w kontekście tego, co czują stoicy słowa, nie emocje, tylko nastrój. nastrój. Mhm. Że to jest, że stoicyz jest umiejętnością podtrzymywania zachowania pogodnego nastroju bez względu na okoliczności. Gdyby pan, miał, pan poprosił na początku o zdanie, które definiuje stoicyzm, to po naszej rozmowie, teraz zważywszy kierunek, jaki ona przybrała, takiego zdania najchętniej bym użył. Mhm. To ja jeszcze mam jedno pytanie, takie bardzo zasadniczej natury, jak sądzę, ale też mowa będzie o bardzo pięknych emocjach, które mm -hmm. znalazłem. Mam na myśli Marka Aureliusza i jego rozmyślania. Pierwszy rozdział, to jest zdumiewające zupełnie. Niedawno sięgnąłem po tę książkę, tak zupełnie, czasami tak biorę książkę zaczynam czytać jakąś spółki. traktuję to jako coś, jako coś w rodzaju wróżby, powiedzmy, no upraszczając i... bardzo jesteś pan i, Śmiechem, żartem, to trochę jest. Nie, Sorry. ale pier, księga pierwsza, księga pierwsza, pisana w obozie warownym na mhm. wojnie. On się na wojnę za bardzo nie wyrywał. Prawdopodobnie, no, tak. Był obowiązek. No, takiego jak obowiązek, obowiązek tak. przyjął i już. I w tym obozie mhm. zaczął pisać rozmyślania. W każdym razie powstała, tam, powstała pierwsza księga. Księga pierwsza. I ta księga pierwsza i tu byłem tym zdumiony i ujęty tym, że ona składa się z podziękowań. Tak. To jest wyrażenie wdzięczności w kilkudziesięciu, kilkunastu paragrafach temu, temu, dziękuję temu, dzięki Tobie jestem tym i tak dalej, i tak dalej. I ostatnie zdanie w Księgi pierwsze jest takie, czy dwa zdania, że choć pragnąłem zaznajomić się z filozofią, nie wpadłem w ręce żadnego sofisty, nie wgłębiałem się w pisarzy, nie bawiłem się rozwiązywaniem sylogizmów, nie marnowałem czasu na badanie tajemnic nieba. Do tego potrzeba wszystkiego, do tego wszystkiego potrzeba pomocy boskiej i szczęścia. No to jak to się ma do tego, że dogmatu stoickiego, że jesteśmy kowalami własnego losu i właściwie mm -hmm. wszystko zawdzięczamy sobie. Mm -hmm. To jest e, jakoś inaczej. Okay. <laughs> Zresztą bardzo bardzo pięknie. się chętnie do tego odnoszę, odniosę. Pierwsza księga y, w rozmyślaniach Marka Aureliusza jest pewnego rodzaju szczególny, bardzo oryginalny w przypadku Marka Aureliusza, przeprowadzeniem ćwiczenia amorfati. Mm -hmm. Pogódź się z losem, zaakceptuj mm -hmm. to, co się dzieje. Tam historycy badali i wie, bardzo wiele z osób, które on przytoczy dziękczynnie, on miał z nimi różne relacje i dużo złego także od nich zaznał. Podczas gdy on postanowił w ramach właśnie tego wewnętrznego ćwiczenia wyłącznie im dziękować. Tak? W ostatnim tym fragmencie, o którym pan mówił, Marek Kowalicz wyraża pewną pokorę. Dość charakterystyczną dla wielu fragmentów rozmyśleń. Pokorę wobec możliwości poznawczych człowieka. Tam jest później taki fragment, w którym on mówi, że nawet stoicy nie wiedzą, jak to jest. jest niektóry, jeżeli chodzi o pewne tajemnice, hmm. czy jest Bóg, czy atomy, to nawet stoicy tego nie wiedzą, ale warto przyjąć, ale, to jest to właśnie ale, i to jest właśnie ten element tego gorsetu, ale warto przyjąć, że są jacyś bogowie, jest jakaś hierarchia wartości, wedle której możemy żyć i uzyskać szczęście. Twierdzę, że w tym pierwszym fragmencie, który Pan przywołał, słowo szczęście jest użyte w znaczeniu, ja bym musiał zajrzeć do oryginału greckiego, w znaczeniu mhm. takiego angielskiego «luck». No właśnie e, dlatego, Czyli trafu szczęśliwego, tak? Że to, to znaczy, że nie wszystko ode mnie zależy. Na to, Pomoc ludzka i szczęście. Tak. To znaczy, że natomiast, nie wszystko mam wpływ. To nie wszystko... To, to, to, to świadczy o tym, że nie jestem kowalem własnego losu, prawda? Nie, nie musi tak być. To się nie wyklucza właśnie, niestety, na szczęście. Mhm. E, natomiast, mówiąc o szczęściu stoika, Marek Werylisz ma na myśli tą arystotelejską eudaimonię. Możliwość uzyskania wewnętrznej kondycji nad którą mamy całkowitą władzę i bez względu na okoliczności zewnętrzne możemy ją zachować. I tutaj jesteśmy całkowicie kowalami swojego losu. Ja nie mam wpływu na to, co ktoś powie o mnie, na to, jak ile będę zarabiał, Mam, nie ma całkowitego no. wpływu. tak? Mam, go, tak wpływu. mam Nie mogę tego w pełni kontrolować. Natomiast mam wpływ na to, jak będę to przyjmował, mm -hmm. jakim będę człowiekiem, jakim człowiekiem będę miał w relacjach z innymi, jakie będę miał intencje. Na to wszystko, na tą sferę wewnętrzną mam całkowity wpływ. Dzielimy, na, dzielimy życie na rzeczy zależne i niezależne od siebie. Tak naprawdę zależne jest niewiele wewnątrz nas. Prakty, praktycznie wszystko. Yy, I... Natomiast współczesny człowiek ma takie wrażenie, że lokuje e, Szczęście wśród tych rzeczy Niezależnych, na które nie ma wpływu mhm. Na koniec chciałbym Chciałem z wielkiej armaty wypalić I powiedzieć o pysze, bo czasami też się mówi O stolickich filozofach Jako o takich e, najmądrzejszych Z całej wsi, prawda? Stałej mhm. całej agory mhm. A jednak byli tacy, którzy byli bardzo pokorni Właśnie tak. Marek Aurel już do nich tak. należał, Więc to wcale tak nie musi być, że że pycha jest przypisana z, z Ja się często na tym zastanawiałam. Tym, tym. Wydaje mi się, że w niektórych fragmentach tekstów także u Marka mhm. są pewne elementy arogancji. Kiedy on mówi o tych, którzy myślą inaczej niż, niż, ich, niż on w kategoriach właśnie takiej pobłażliwości, paternalizmu. Nawet jeżeli nie ma pychy, u Marka Aureliusza jest sporo paternalizmu w stosunku mhm. do tych bliźnich, którzy przysparzają mu jak te małe mróweczki dookoła, tych, tych kłopotów mhm. wielk i wielkiemu cesarzowi. Więc jest w antycystyce sporo miejsca. Jeżeli nie napychę, to właśnie pewne, pewne, pewne wywyższanie się, pewne, no, w ten sposób oni funkcjonowali. Ja staram się unikać tego rodzaju komunikatów dzisiaj, yy, ale to jest takie ryzyko zawsze. Trzeba nad tym ćwiczyć nieustannie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za książkę. Jeszcze nie ma tej książki, będzie za kilka dni. Ja mam nadzieję, że wydawnictwo sprezentuje tak, naszym słuchaczom kilka tak. egzemplarzy. prawda? To proszę zadzwonić do Kasi Pruchnickiej, która bardzo dziękuję. Była wydawcą programu Siedem Trójek i bardzo dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizowała audycję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. a byli z nami Tomasz Mazur i Igor Grochowski dzisiaj. Do usłyszenia. Do życzenia. Do życzenia. Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo, Autopromocja, tu poranna audycja, zapraszamy do trójki, mówimy do Państwa. Bo nie możemy państwu nic powiedzieć A tak najbardziej, najbardziej to nie możemy powiedzieć nic Na temat audycji, która odbędzie się w najbliższy wtorek Czyli 1 kwietnia No jedno możemy powiedzieć, zacznie się o szóstej O której się zakończy? No tego też nie możemy powiedzieć, bo tego nikt nie wie No już powiedziałem za dużo Aha, jeszcze jakbym powiedział, że pojawi się i To już w ogóle bym się wysypał I proszę o tym nikomu nie mówić I jakby coś, to mi tu w ogóle nie było O szóstej, 1 kwietnia W ogóle nic, nic, nic Aha, i żaby złożyły skrzek Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 31 marca jest 22. Małgorzata Spur, zapraszam na serwis trójki. Strzelanina w Kijowie, trzy osoby ranne, w tym wicemer miasta, ale już opuścił szpital.